No to klamka zapadła, lecimy. Kurde, no lecimy, ty, ale może źle odczytaliśmy wskazówki. E, no teraz to już wiesz, tak czy siak, trzeba tam polecieć i to sprawdzić. Okej, okay, startujemy, zapnijcie pas. Ty, ale dygasz trochę. Trochę cykam. Nie wiesz, że No. zacina kurde, a tam posychać. No co o, co o, kapitan. Witam wszystkich pasażerów lotu 1109, linii lotniczych Cudak. Ja nazywam się Bożydor Lursztyński, jestem pierwszym pilotem. Znajdujemy się w na wysokości 11 tysięcy metrów. Pogoda, jak Państwo widzą, jest bez zastrzeżeń, więc lot przebiegać będzie bez żadnych komplikacji. Do celu dotrzemy za około 70 minut. Ja i cała załoga życzymy Państwu miłego lotu. No, miłego, miłego. miłego. dziękuję bardzo. Kruda, o, piękna o, pogoda fajne, jest, nie? No, plaża. Oj, fff, no, oj! Uważaj. Kraba, Sorry. weszłem. A, spoko, spoko, uważaj, uważaj. Nie? To dużo Uważy. ich leży. Kurde, tyle kilos, żeśmy mam nadzieję, no. że spotkamy się w odebrach w końcu. Gdzie idziemy już idziemy parę kilosów w tą plażę, no? no. tam, na tę skałę. Gdzie? Taka? Siwizna, takie długie, siwe drewny. No, dred... to, to chyba rzecz o drewny, ty. No, podejdźmy tam, zobaczmy, może to. On. Podejdźmy, no. Ty. Hej, dziadzio Dredzie, czy to ty? Dziadzio Dredzie. Cześć, chłopcy. Ty tutaj są? Zdawaj, idziemy do niego. Co to? Mówimy, no, biemy, a, nie? Dobra, a, idziemy, hej. Czekaj, ręczki słuchaj. Właśnie, oj, zresztą się z skały. Dzień dobry, dziadzio Dredzie. Witajcie, chłopcy. Kurcy fajnie, że naprawdę Cię widzimy że znaleźliśmy Cię po Tak, żeby też. Tymi, by, też miło mi Was widzieć. Naprawdę nie było łatwo, ale... Nie było łatwo, ale udało nam ty się. Ty się myślisz, udało nam się, Widzę, że trochę się zmieniliście od naszej ostatniej wizyty. Troszeczkę. Ty to trochę utyłeś, a Ty ja osiwiałeś. No i tam się no wiadomo, no. Życie, prawda, i tak dalej. Ja też no. już nie jestem taki, jak kiedyś. Ale mamy nadzieję, że cały czas, że tak powiem, twój umysł jest na tyle światły, że dasz nam kolejną doskonałą radę, ponieważ nagraliśmy za bdylem nowy mistrę, nie? O, tak, tak. Kolejne no? instrumentaliki, Bursu. kolejne rapy. No, no? naprawdę... znaleźliśmy jakiś ta, klucz przewodni. Tak, tak, żeby oddalić tą właściwą ścieżkę. Słuchajcie... No? Wewnątrz... Was znajdzie się, odpowiednia no. odpowiedź, musicie no. tylko poszukać. Aha. Świetna, no nie, no, nie rada. Jest, jest, świetna rada, kolejna świetna rada, dziękujemy. Za, dziękujemy. Możemy wracać. Chyba możemy wracać, spełniliśmy nic nie. w takim razie życzymy ci, że tak powiem, dobrych połowów, prawda? Nie my tu się jeszcze pokręcimy. Nie zawracamy się już wracamy. gitary i do zawracamy. Do widzenia, do widzenia do Ты <gülüyor> взаимеешься,